Kulka, Kulka o kulistym, o kulistym kształcie, kształcie kula się w, się w kółko. Nagrywa się, nagrywa się. Czerwona lampka się świeci, a kreski na wyświetlaczu skaczą, pokazując, kiedy robię większy hawas, a kiedy ten nieco mniejszy inny koncept. Dzisiaj zapraszam Was na mały, dźwiękowy spacer po krakowskim rynku. Wszelkie nagrania, jakie usłyszycie w tym odcinku pochodzą z trzech, w sumie z trzech wizyt w tamtym miejscu w ciągu dwóch dni, w ciągu jednego weekendu, tego właśnie weekendu, który się w tym momencie powoli już kończy, tego weekendu, kiedy to teraz, zaraz zmontuję te nagrania, kiedy to, co teraz słyszycie, mówię. Właśnie z góry uprzedzam, że nie zamierzam poświęcać na montaż tego odcinka tyle czasu, na ile on zasługuje. Podobnie jak i nie przygotowałem się do niego jakoś bardziej, nie przemyślałem całej jego koncepcji. Nie mam jednak za bardzo na to czasu, wolę wolne chwile wykorzystać do przeżywania i łapania nowych tematów niż szlifowanie tych już zarejestrowanych. No jasne, jest często tak, że nie robię akurat nic twórczego i mógłbym się zająć dopieszczaniem tych odcinków ale wtedy często po prostu nie mam możliwości do tego, bo jest wokół pełno szumiących osób, rozpraszających uwagę rzeczy, albo na odwrót. Więc skoro teraz mam chwilkę ciszy i spokoju, muszę ją wykorzystać, muszę ją wykorzystać, bo jest możliwość nagrania nowego odcinka, innego konceptu. To troszkę niekonsekwencja z mojej strony, ale... W sumie to nic. Nic. Bo... Kraków. Bardzo turystyczne miasto. W zasadzie nigdy nie rozumiałem czemu ci wszyscy turyści tak niesamowicie się nim zachwycają. Kraków jako miasto pod względem architektonicznym jest dość no, nudny, nie? Taki bardzo płaski. Właściwie tylko Wisła jest takim urozmaiceniem krajobrazu. Kraków jest za duży, rozdmuchany i w wielu miejscach tak bardzo mm, postkomunistyczny. No, owszem, jest to stare miasto, ale, ale nawet ono, to stare miasto, nie powala jakoś swoją pięknością poza paroma widokami. Te kamienice są zbyt duże, nie są też jakoś wyjątkowo ozdobione, jak to bywa we Wrocławiu albo, albo w Bielsku choćby. Jest wiele znacznie ładniejszych, a niedocenianych miast. Dodatkowo w Krakowie jest coś takiego, co sprawia, że on jest brudny. Nie chodzi mi o same śmieci, tylko o coś, hm. nie wiem za bardzo to określić, więc ja to nazywam takim brudem, odczuciem brudu. Te obskurne, betonowe rzeźby, nieco już zniszczone, zniszczony asfalt na parkowych alejkach, smog, brak wiatru, a jak już ten wiatr jest, to brak w nim życia. Niewiele zieleni poza parkami, a nawet w parkach ta zieleń jest taka szara. Ja to tak odczuwam. I co jakiś czas natrafia się na budynki i potwory, budynki, które straszą, ale, ale mimo to jest tu atmosfera, która potrafi oczarować. Nie wiem, może to kwestia tego, że to jest miasto multikulturowe, jak na warunki polskie, może to kwestia tego, że to jest miasto z historią, i że jest tutaj mnóstwo studentów, mnóstwo różnych ludzi otwartych z pomysłami, którzy tak jakoś starają się zrównoważyć szare masy. Ta atmosfera potrafi oczarować, naprawdę. Uliczni artyści, różne akcje organizowane przez osoby chętne, żeby coś robić, takie takie oddolne akcje i, i fajne, pełno tutaj życia, niemalże przez całą dobę hej, można wracać z imprezy o drugiej w nocy i się minie człowieka wypracującego psa na spacer, a, a na rynku, oj, tam jest pełno osób i w tych uliczkach w okolicy, w najbliższych okolicach rynku. Obecnie na samym rynku jest kiermasz świąteczny, który polega mniej więcej na tym, że postawiono po jednej stronie sukiennic kilkadziesiąt stoisk z żarciem, wyrobami regionalnymi i tandytą dla turystów, a wszystko to w klimacie okołoświątecznym. I właśnie tak przechodząc przez rynek usłyszałem znaną mi już Katarynkę. Dźwięki przez nią wydawane tonęły w zamęcie. Zresztą sama melodia, którą zarejestrowałem to też do szczególnie udanych nie należy. Nie wiem, czy to taśma zniszczona, czy po prostu ktoś ją zrobił niezbyt starannie. Albo melodia nie nadające się do takiego odtwarzania. Słyszeliście? Nie powalało to. Ale, ale było fajne, bo to było coś. To nie był jednak dobry dzień dla Koraliny, która na niej grała, bo tak, bo to chodziło o Koralinę, która już nieraz występowała w tym podcaście. Właściwie mało kto zwracał na nią uwagę. No i w sumie nic w tym dziwnego, bo znacznie bardziej widoczni i słyszalni byli pewni cyganie. Grupa cyganów, która niesamowicie grała na różnych instrumentach denty. Ale nawet oni, nawet ci cyganie, odłożyli swoje trąbki i zamilkli. A po paru chwilach odeszli na ulicę Floriańską, bo swój występ, no, kilkanaście metrów od nich, zaczął pewien mężczyzna śpiewający, śpiewający no, no śpiewający, no sami posłuchajcie jak śpiewający. Niesamowity głos, o i przyciągał uwagę. Zaraz się zrobił mały tłum wokół tego człowieka, a przy nim było małe dziecko w wózku, chyba jego córka, nie wiem, ale to dziecko mu wtórowało. No, Troszkę biedne to dziecko będzie za jakieś 10 lat, kiedy ktoś mu opowie o tym, co się działo, a może nawet i nagranie da do obejrzenia, do posłuchania i wtedy się będzie nieco stydzić. Tak to zazwyczaj bywa, ale za już 30 lat chyba będzie z tego dumna. Ekstra sprawa, tak na razie. Wiem, wiem, mieszam, mieszam, niesamowicie straszliwie dużo tych dźwięków w strasznie krótkim czasie, strasznie różnych dźwięków, ale tak to właśnie jest na rynku. Starczy przejść kilkadziesiąt metrów, by dać się otoczyć zupełnie innymi dźwiękami. Tworzy to swoistą magię tego miejsca, magię chwili, którą ciężko w jakikolwiek sposób oddać, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli nagle tak się okazuje, że znaleźliśmy się w środku fleszmoba jakiegoś. Idea jest prosta. Błyskawicznie zbierający się sztuczny tłum osób robi coś nietypowego, przez chwilę budząc konsternację wśród przypadkowych przechodniów. A po momencie wszyscy rozchodzą się i nikt nie wie o co chodziło. Znikają ci wszyscy ludzie. Tym razem Polegało to na tym, że o 15, o równej 15, tajemniczone osoby miały zastygnąć w bezruchu w okolicach Kościoła Mariackiego aż do końca Hejnału Zwierzy Mariackiej, właśnie. No i faktycznie w sumie może i z 50 osób tak zrobiło. Sam się o tym dowiedziałem przez przypadek, i właściwie, jak się potem pytałem różnych osób, to nikt mi nie potrafił powiedzieć. Skąd, on, skąd kto za tym stał, kto to organizował, tak jakoś bardziej. No takie półspontaniczne wydarzenie. Tylko, że problem polegał na tym, że nieco się to rozsynchronizowało w miejscu, jak i w czasie, i sporo osób spóźniło się. Powiedzmy o minutę czy dwie z tym zastygnięciem, no ja sam stałem troszkę na uboczu. A że się działo pełno różnych innych ciekawych rzeczy dookoła, mało kto w ogóle zauważył, że coś takiego miało miejsce. Chociaż fajnie nawet wyszło, tak, tak, dla nas samych. Ale hej, przynajmniej te parę osób biorące w tym udział coś zrobiło niestandardowego. Chodzi o to, że się ludzie, niektórzy, dobra, tylko parę osób przestało się ruszać na chwilę i powiedz o co chodzi. Jest to akcja społeczna, która ma na celu zjednoczenie wszystkich ludzi, którzy zamieszkują Kraków, bądź też nie. Mamy się zatrzymać na chwilę, zatrzymać się, pomyśleć nad swoim życiem i popatrzeć na cudowny rynek krakowski. Z organizacją wyszło trochę tak nie tak. Ja się w ogóle o tym dowiedziałem parę godzin temu, no to myślę, a przyjdę się na rynek, zobaczę, jak ludzie zareagują, ile ludzie ogólnie weźmie udział w tym takim zatrzymaniu się. Runa 15 mhm. miało to być, aż do końca hejnału, tak? tak. Eee, naliczyłem może z 20 osób, które się zatrzymało. To znaczy zadeklarowało się stronie. dużo więcej, to prawda. W zeszłym roku również było dużo, dużo więcej. Eee, no trochę nie wyszło, ale zdarza się, takie życie. A tak, poprosiłem o parę słów grupka stojącą w pobliżu dziewczyn. Oczywiście jedna zaraz musiała gdzieś pilnie zadzwonić i uciekła na bok. Dwie kolejne pomogły jej chyba. W w tym dzwonieniu i zostawiły jedną koleżankę na moją pastwę. Dlaczego dzieje się tak, że ludzie nie chcą rozmawiać przy mikrofonie? W sumie jak podchodzę do kogoś z tak bez, bez mikrofonu, to też bardzo, bardzo często rozmowa się nie klei. Ktoś ucieka, a ktoś mówi, że, że nie chce, mimo że się nie spieszy. W każdym razie sama akcja. Ponoć miało to na celu zwrócić uwagę ludzi na tempo życia. E, każdy gdzieś gna, e, nie zauważa tego, co się dzieje wokół. Jakiego koloru są drzwi twojego sąsiada? Potrafisz odpowiedzieć? Wątpię. Bo gnasz. Ja też nie wiem, jakiego koloru są drzwi w bloku obok. Wyśmiejmy więc te osoby, przez zatrzymanie się na chwilę. Taka była mniej więcej idea akcji. Przynajmniej to tak zrozumiałem, jak, jak y, tam ktoś mi opowiadał o niej. Niezbyt przepadam za takimi nieco naciąganymi wytłumaczeniami jakiejś sztuki, takich akcji, performansów tego typu. Mnie to bardziej wyglądało na Trollowanie żywych pomników, które stały tuż obok. Tamci ludzie tkwią w bezruchu godzinami, a my chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie stając na dwie minuty. <grym> Dźwięki rynku, dźwięki tłumów ludzi, tu pod setek stóp, mieszające się języki, gwary, zamieszanie, co chwila przeżywająca jakaś dorożka po nierównym bruku, szelest dziesiątków gołębi zbijających się do lotu, kiedy gdzieś ktoś rzuci kawałkiem ziarna w Warkot ze dwóch setek motocykli dosiadanych przez Mikołajów... A, tak! Zauważyłeś? E, Warkot ze dwóch setek motocykli dosiadanych przez Mikołajów. bo coś takiego widziałem w niedzielne południe. No, może tam w okolicach pierwszej po południu. E, nie wiem za bardzo o co chodziło. Po prostu tak przechodziłem przez rynek, patrzę się, a tam od Pełno motocyklistów, którzy zrobili sobie po chwili kółko po rynku i to było całkiem fajne. Myślę, że, że może niektórzy do tego podchodzili jako do e, walki ze stereotypem, ze stereotypem motocyklisty gangstera, bo, no hej, no Mikołaje to byli. I nawet niektórzy rozdawali cukierki. Całkiem przyjemna sprawa. Ale, ale ja się martwię o renifery, bo przecież Mikołaj podróżował saniami ciągniętymi przez renifery. A skoro tam było tyle, tyle, tak dużo Mikołajów, no to co najmniej pięć razy tyle zostało bezrobotnych reniferów i co z nimi będzie, czemu on się przesiadł na motocykl czemu ci wszyscy mikołajowie się przesiedli na motocykle co sprzedali je na rzeźnie swoje renifery I jakby w Tesku pojawiła się promocja reniferszczyzny reniferszczyzny no reniferszczyzny, mięsa z renifera no to nie zdziwcie się zbytnio I to by było na tyle w tym odcinku. Taki mały spacer po krakowskim rynku, dźwiękowy spacer. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócę do tego tematu, a wtedy podejdę do niego od innej strony. Tymczasem zastanawiam się, czy nie zrobić sobie małej przerwy w regularnym publikowaniu odcinków, no bo, no bo mm, nie chciałbym, żeby to były cały czas tylko moje monologi. Chciałbym łapać ludzi, żeby oni się wypowiedzieli, żeby z nimi porozmawiać, a z tym jest taki kłopot, że choć są te osoby, no to ciężko się zobaczyć w takich warunkach, żeby się dało nagrywać, a niektóre osoby ciężko namówić do rozmowy w blasku czerwonego światełka oznaczającego nagrywanie. Nieraz już o tym mówiłem i to jest dość smutne, ale może się usłyszymy za tydzień.